panie poseł na sobie Rzeczypospolitej Polskiej. Jaśkiewicz, dyrektor oddział PKO Kowary. Panią Urszulę Filipczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Kowalskich, dyrektorów w e, panią dyrektor Irenę Kawałek, e, dyrektor mops Kowary, dyrektor Anię Berłowską. którą tutaj... no i teraz pana Franciszka Gawora. jest na zaproszeniu. Proszę Was, proszę poczytać, co jest napisane, co pod ziemią się robi na tym zaproszeniu. Proszę Państwa, dzisiaj szczególnie witam górników i rodziny górniczej. Mamy tu górników z innych kopalń, mamy górników czeskich, proszę państwa komarskich, ale nie tylko Kowackich. I będziemy włączać górników do święta górniczego, nie tylko naszych, dawnych, kopalni Wolność, kopalni Podgórze, kopalni Trzyżepa, ale wszystkich, którzy mieszkają w Kowalach i chcą z nami uczcić to święto. Bo nas jest coraz mniej i tych górników jest coraz mniej, natomiast rodziny górnicze pozostaną. Proszę, pozostaną dzieci, pozostaną wnuki tych, którzy pracowali pod ziemią, a pod ziemią pracowali proszę bardzo, górnicę Kopalni Wolność, o której dzisiaj mamy szczególne no, święto. To nie jest święto, Uroczyste, ale proszę 50 lat temu zamknięto kopalnię wolność. To 50 lat. To jest dwa pokolenia, to jest dla młodych, a to jest, widzę, większość młodzieży, to nie warto zdaje się sobie sprawę, jaka to jest odległość, to jest dawna. 50 lat temu zamknięto kopalnię wolność, to jest ostatnią kopalnię rudy żelaza, która istniała w Kowalach od roku 806 lat pracy pod ziemią. Maszcie, macie, ile pokoleń żyło z tej kopalni? To, to jest tu, oni są, tam na Marwajni. Wydobywali przetapiali lubę, a później kopali się, proszę Was, i inne rzeczy tu, tak? To, to są ci, którzy, którzy żyli przed nami z e, tym. A my, my przeszliśmy tu stosunkowo późno. Bo przeszliśmy w XX wieku, proszę Was, w XXI, jak tak? W XX, w tym połowie, czyli 45. rok myśmy tu przyszli, nie z własnej wojny, myśmy nie zaczynali tej wojny i przeszliśmy tu w wyniku tej wojny, która ostatnio była II wojny światowej. Była jedni Ale myśmy urodzili się w różnych miejscach. Mamy nasze dzieci, i gminy, urodzili się tu, różnych. na tej ziemi i są dolno-roznakami. Ich pokażemy tam na zdjęciach e, maleń, będą później w tym. Proszę Państwa, te, tyle. E, kto tu z, kto nas tu przyjął w tym 60, 50, roku? Ja chodziłem do gimnazji, do liceum, przepraszam, że te będą swoje tu wstawki dawał i Tarnowiszałym do pociągu, który od Tatowa do Krakowa jechali w zesłaniu z Miru. Proszę Państwa, w 1947 rok jechali na zachód. Jak przekraczali Wisłę w Krakowie, to był jeden port, że doczekali się tej chwili, że jechali do Polski, przekraczali Wisłę i zobaczyli Kraków. Oczywiście nie zatrzymywali się tam, ale jechali na zachód. Tu, osiedlali się na tych terenach. Proszę was. I tu dali ciągnęli to, co nasi poprzednicy. Ja zdaję sobie sprawę, że ci Niemcy, z których stąd wysiedaliśmy, czuli się tak lub podobnie jak my, których wyrzucano, wyrzucano ze wschodu. W tym. Uciekaliśmy też z wojskami przed bandami ukraińskimi, przed y, y, się Światową, przed frontem, które tam Przechodził, tułowaliśmy się po różnych miejscowościach w centralnej Polsce, a później osiedlaliśmy się na ziemiach zachodnich. I to są różni. Są Sybiraty, są uczciwierzy z różnych stron i są ci, którzy byli przesiedleni. Ale i też ci, którzy szukali chleba, a tego chleba było bardzo mało w centralnej Polsce, szczególnie po drugiej ziemię, w fabryce pracować i zarabiać na rodzinę. I stąd te wspomnienia, te wspomnienia przyszły, jak, jak było tu z Panem Łukaszem, proszę Was, robiliśmy tą wystawę tych zdjęć, które tu pokazujemy i te refleksje nasunęły mi się od tego czasu właśnie robimy te wystawy. Dziś tą wystawę, którą tu Państwo widzicie, zobaczymy pod Ziemią. Ona jest pod Ziemią pokazana kopalni Wiczleba, czyli w Sztolniach Kowary, bo to jest element, element naszego święta, naszego święta 500-lecia rozpoczęcia, 500-lecia nadania praw między. w tym 500-leciu ta kopalnia Wolność była 450 lat. Czyli 50 lat już nie było tej kopalni. Było później jeszcze kopalnia Uronu, inny jeszcze dłużej trochę, bo, ale kopalnia Wody została w tym 500 jest 450 lat. I proszę sobie wyobrazić, że wydobyto z tej kopalni około 3 miliony ton rudy żelaza, Bogatej rudy. Była ruda do o zadawczości do 65% skały. To jest bardzo bogata ruda żelaza, magnety. E, proszę nas, które tego... Tak... I teraz do roku, do wieku e, od 13 do 17 wydobyte około 850 tysięcy ton. Na dalszej przestrzeni do XIX wieku 2000 A myśmy wydobyli, znaczy my już jak przejrzymy to na ziemię zachodniej, od 1945 do 65, to w ciągu 16 lat, bo resztę to były przestoje. Kopalnia Żelaza w 1948 roku została, trzymała to wydobycie do Żelaza, kopalnia przejęła Przyjął Kowalskie kopalnie, czyli zakłady uranowe. A tam też był uran. Na takim polu rudnym wórkan. W związku z tym 5 lat kopalnia nie wydobywała rudy żelaza. Wydobywała rudy uranowej do 1953 roku. W 1953 przekazaliśmy znowu kopalni rudy żelaza zjednoczeniu Czesowskiemu. I do 1962 roku ta kopalnia istniała. Dlaczego została zamknięta? Bo trzeba było remontować szyby. Szyby były do 550 metrów głębokości, To jest na owe czasy bardzo głębokie, bo eksploatowały się wtedy kopalnie do 800 metrów, a u nas to jest do 800 tysięcy, że było w dół i w góry, bo to są góry, czyli 700 metrów głębokości kopalni, należało remontować szyby. Była to droga inwestycja. A myśmy potrzebowali terenu pod budowę zakładu przerobu rud uranowych. Znowu takie ośrodkowe wtedy w PRL-u. Jedyny zakład produkcji koncentratu uranowego. I ten teren pod kopalnią wolność nadawał się bardzo dobre na te cele. Schowany był w lesie, na stopniu góry rudy położone. Technologia przerobu rudy uranowej wymagała właśnie takiego ciągu. W związku z tym yy, spowodowano zamknięcie kopalni rudy o, Mówię to dlatego, że Państwo widzieli, że złoża rudy i nie wyczerpały w One klarny jeszcze są i jeszcze nie zostały, proszę Was, te y, złoża wyczerpane, ale zlikwidowano, zrezygnowano z przepytowej kopalni zamknięto, kopalni talii wydobywano trochę rudy uranowej. Czyli to jest Ostatnie zatrudnienie było 300 osób na kopalni wolność, a w okresie takim lepszym to było do 800 osób wórników na kopalni wolność. Kiedy Polacy zaczęli pracować na kopalni wolność? Nie w 1945 roku, a pierwsze transporty nazwijmy to przymusowych robotników, no inni mówią więźniów i te przymusowych robotników. W czerwcu w roku przychodzi pierwsza tura, w grudniu tuż przed Bożym Narodzeniem przychodzi druga tura w 1940 roku, w czterdziestym, I później systematycznie kopalnia jest zgrada robotnikami polskimi. Pierwszy ci to byli Sosnowca, to, to jedno, w Daliich nazwiska, dokładnie, kto był na tę kopalnię wolność. Wzdłuż kopalni, kto zna, jak się jedzie na kopalnię wolność. Kopalnie, szybmówne kopalnie wolność, było 145 metrów od przestanku Kowary Górne, 65 metrów. I wzdłuż drogi, która jest w tej chwili do ulicy Górskiej, czyli do tej drogi, gdzie jedzie tu do pani poseł na kamienną górę, to proszę o byłe paraki no, tych przypuszczonych robotników, którzy tam pracowali. Czyli poracy pracowali od 1940 roku do tej kopalni. Była krótka przerwa, w roku 1945, czerwiec i lipiec, czyli pół lipca to maj i kawałek czerwca, proszę lat, gdzie ci robotnicy pojechali do domu, którzy byli Polakami. Niemcy nie widzieli za bardzo co się dzieje. Kopalnia była podminowana. Cała kopalnia była podminowana. Wszystkie szyby, wszystkie wejścia były posadzone materiałem wybuchowym. Dopiero Wojsko-polskie w czerwcu, w roku rozminowano kopalnie, a w lipcu rozpoczęto wydobycie. W lipcu już rozpoczęto wydobycie, w koniec lipca i sierpień poszła pierwsza ruda do Wód Polskich z kopalni Wolność z Kowal. To króciutko, tak żeby Państwa nie zanudzać. taki rzut na tą kopalnię Wolność, która była, no taka kopalnię najdłużej istniejącą w Kowalach, chociaż nie największa, bo później większą kopalnią to było kopalnia Podgórze, i inne kopalnie, które tu były. To są już kołarzanie. To są dzieci urodzone y, tu, u nas, po y, II wojnie światowej, proszę bardzo, są tak, czyli tak, to są kowarzani, ale tak to, to, to też starsi, to są naszym domu kultury tak, y, tak się działo. Proszę Państwa, nie chciałbym szczegółowo opowiadać Państwu, będzie plansz, jest 12. 12 plansz, które możemy zobaczyć. Jeżeli państwo nie, dzisiaj nie będziecie mieć czasu, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, że poświęcimy czas na zabawy i na degustację piwa. To, ale każdy może tam sobie podjechać i sobie zobaczyć tą wystawę, a później ona będzie przeniesiona do Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Czyli ta wystawa, którą tu pokazujemy, proszę was, no, to jest Uniwersytet Martucyjizmu i Indizmu. To, ty był w Kowarach? Proszę ja, to, ja, ja mówię, to są górnicy nasi, tak. te, te, te, są górnicy nasi, można króciutko, to jest przyszłość, to jest górnik radonowy, to są nawet nasi radni na tym zdjęciu, proszę Was, tak? są proszę Państwa, ja pokazuję tu dwie nasze prace, dwie nasze prace, ale nie pokazuję górnicy. Bo ci są w muzeum Górnictwa, które tu było zapowiedziane, że dzisiaj to muzeum zobaczymy. Ona było przeniesione ze stowarzyszeniem. I w tej chwili jest to 500 lecia kowal. Proszę bardzo. To tak wyjeżdżono na grupę koroniszczo-poszukiwawcze, takimi gozami i w tym. No może tak szybciutko, To jest ciągnięcie kompresora na przez, proszę, przez naszych kierowców na, na Wołową Górze. Na szczycie Wołowej Góry jest Szybik, który jest uranowy. I ktoś tu był z naszych, z Szybik Szybit i, i, i do dzisiaj tam no na Górze. jest już praca pod ziemią. To jest tylko dwa zdjęcia z pracy pod ziemią. To jest dyrektor kopalni Wolność Kudła yy, i tu dwóch inżynierów z kopalni Podgórze. Proszę was, później robiliśmy urządzenia do ochrony środowiska, dla ochrony środowiska. To między innymi tu kolega Młodega, przepraszam, kolega, możemy współpracować wtedy. Oni robili projekty urządzeń dla ochrony środowiska. Robiliśmy całe partyty odbywające dla Śląska. Nie, co dla Grudnego Śląska. I tam było takie duże. To jest tak wyglądała przeróbka hałp. To, to były e, e, konstrukcje przeróbki hałp pokopalnianych. Jak Państwo wiecie, tych hałp w komarach nie ma. Zlikwidowaliśmy hałdy, przerobiliśmy jako środowisko kamienne po to, żeby one nie świerdziały w kowarach. Znaczy nie świniły, nie kurzyły i tak dalej. Hałd w kowarach nie był kowaliany. Hałdy możecie zobaczyć u kolegów czechów. To, jak Państwo wiecie, to każdy były jak kowary, to dywany, tak? Jak się jechało załatwiać załatwiać coś, choćby do stali, czy był ustalił się coś takiego, to się woziło dywaniki, tak? Wtedy można było tak. się w tej... A, gdzie ten stali? Stali? A gdzie ja, to centrum No, służba zdrowia, służba zdrowia była jedyną jednostką w pod tego Ministerstwu służby Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia. Mieliśmy dwie karetki i proszę Państwa w 50-tych latach, leżył lekarzem, a je cały dołowy do 24 godziny. Tu któryś, tu taki artykuł, któryś dziennikarz chciał nam dołożyć, i powiedział, że wtedy do wypadków jeździli dentyści. Jeździli. Może je, lekarz, dentysta to jest też lekarz. I jak trzeba było, to jechał lekarz. A to znaczy, jeżeli nie było innego, to dentysta siadał i jechał. Dzisiaj widzieliście, że dentysta pojechał? Jak kogoś brzuch boli? Tak, a wtedy jechał. I karetka, tutaj były dwie karetki. Kawał, mieliśmy nasze ka karetki. To, proszę Pani. A to jest inhalator w Lododowy. Kopalnie y obecnie jest Sławka w Podgórzu. Proszę raz y dwie komory inhalacyjne na 80 osób. Można było tam leczyć 80 osób, to jest jakby nowoczesne. No to jest zjazd, słynny zjazd, to jest 78 rok. Przyjechali tu dawni pracownicy ERów z całej Polski. Z całej Polski zjechali do nas w Krzyżowie. się, to tym to w tył. ja piję. Nasze zdrowie. Zakończenie tej imprezy. Dyrektor, dnia inni proszę o was. Większość naszych ludzi nie żyje. Niestety, e, to, wczoraj miałam telefon od swojego przyjaciół, który już nie żyje. Tu kolega, który tego no, to jest tam, no, siedzi tutaj, nie, nie, który tam był na tym. Tu, to proszę Państwa, to możecie zobaczyć, to, to jest Wietnamczycy, Wietnamczycy. Kochana. Myśmy szkolili Wietnamczyków, szkoliliśmy Wietnamczyków. To jest cała grupa wietnamska, e, która jest e, w Polsce. E, w, no, w jednym z takim, to był taki zryw. 25 rok, czy czyn, czy miast. W związku z tym, czyny społeczne były dla, na... Trzeba powiedzieć, że na przykład był projekt w czynach społecznych zrobienia chodnika z, z koła do łykoła. I to nam zarzucili, bo wtedy był jeden dziennikarz, który był za, a drugi, który był przeciw. Czyli opisywał wszystkie negatywne strony. Proszę bardzo. I ten negatywny ja nas to skrytykował, że chcemy wyciąć drzewa, który wyciął tu kolega do zrobił ten chodnik, który był zaplanowany wtedy na Wojku. ten chodnik jest do dzisiaj. I ludzie chodzą. A drzew pana od grona. A drzewa to powie, po, po, posadzimy inne. Także co nie żenuję tego, że drzewa poszły. Mamy ładny chodnik i mamy ładną drogę tam. No i tak inne. Ja nie będę tu już Więcej państwu zabieramy pół godziny wideo, par burmistrzowce. Pół godziny w prawie. W tak? związku z tym życie wszystkim wszystkiego najlepszego. Patrzcie się dobrze na mieszczakie parbórkowej, bo wiesz, głos posiada Także ja już liczę na, na Łocze i oddaję głos ten pani Wywarły wrażenie na naszych mieszkańcach, wywarły wrażenie na turystach, którzy odwiedzają Kowale, bo pięć wieków to jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo historii, to różnej historii, która przeplatała się przez nasze miasto, były wzloty, upadki. była niejedna wojna, rozwijały się różnego rodzaju zakłady pracy, budowano zakłady pracy. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia będą kontynuować. W 500 -lecie, e, chciałem zaprosić e, do Honorowego Komitetu Obchodów Pana Jerzego Pokoja, który niestety dzisiaj nie mógł być, ale przyjął to zaproszenie Pan Przewodniczący Sejmiku Dorgośląskiego i przyjął zaproszenie jako Przewodniczący Honorowego e, Komitetu. A w dniu dzisiejszym chciałbym poprosić o przystąpienie również do tego Komitetu e, Panią Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, Panią Marzenę Machałek. Będzie mi bardzo miło e, Pani poseł. Panią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Małgorzata Sekujesz, Szanowni Proszę również Panią Dyrektor. Oczywiście już wcześniej byłem u pana Starostę poprosić go o przystąpienie do komitetu. Komitet liczy ponad 20, 20 osób, nie wszyscy niestety mogli dzisiaj wziąć tutaj udział, także ja bardzo liczę na, na wsparcie i na pomoc tutaj i zapraszam wszystkich państwa na obchody 503 przez cały okres roku 2013. Pani Przewodnicząca, głos. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? może my też znaczne. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do komitetu honorowego. To rzeczywiście zaszczyt i wyróżnienie. Jestem tym wzruszona, właściwie pierwszy raz w takiej formule uczestniczę. Cieszę się, że obchodą na nadal radą statutową i że one w zasadzie, można powiedzieć, odbieram, zaczynają się w jakiś sposób dzisiaj tą uroczystą sesją. Wysłuchałam też z dużym zainteresowaniem opowieści pana Gabora. To rzeczywiście interesująca historia Kowa, chociaż nie zawsze wesoła. Wydaje mi się, że kowarzanka to brzmi dumnie, ale myślę, że przed państwem, przed władzami miasta i mieszkańcami Kowar duże wyzwania, bo wiele w ciągu ostatnich lat wydarzyło się w Kowarach niedobrego. I myślę, że nawet przy okazji takiego święta, jak dzisiaj obchodzimy, warto mówić o tym, ale w takim znaczeniu, że życzę Państwu, byście szukając między innymi w kultywowaniu takich tradycji jak Barbórka szukali pomysłu na rozwój kowar, na rozwój, który naprawdę pomoże kowarom się rozwijać, a mieszkańcom żyć lepiej i godniej. I tego państwu życzę, a wszystkim rodzinom górników życzę, aby święta Barbara miała was wszystkich w opiece. Górnicy i górnicze rodziny to ludzie o twardym, hardym charakterze, niezłomni jak ich patronka i życzę, żeby ten niezłomny, Spór, czy należy mówić w czy w centrostali. Profesor Mionek powiedział, że obie wersje mogą być. Ja przepraszam za taki żartobliwy ton, ale chciałabym, żebyśmy się po prostu cieszyli tym pięknym świętem, bo miałam okazję uczestniczyć w Świętach Barbórki w ostatnich dniach i chciałabym, żeby ta atmosfera radości, którą Pan przede wszystkim wnosi. O, bo jak najdłużej życzę 107 lat życia, bo to jest bardzo ważne, żebyście Państwo wszyscy kultywowali to piękne święto, bo to takie nasze piękne polskie święto. I chciałabym, żeby ten przyszły rok, niezwykle ważny, też jestem ogromnie dumna z tego, pierwszy raz mam zaszczyt być członkiem Komitetu Honorowego. Zresztą to też mam pewne refleksje związane z taką piękną, okrągłą rocznicą, 1410, 2010 też była piękna rocznica Wielkiego Naszego zwycięstwa, Bardzo okrągła, 600 lat. Chciałabym, żeby pan burmistrz zorientował się, jak te uroczystości przebiegały i z całego serca życzę, żeby było dużo, dużo lepiej. Na pewno będzie dużo lepiej, na pewno będzie dużo lepiej niż tam pod żumbadem. Proszę państwa, trzymam kciuki za kowary, żeby się udało. Bo muszę przyznać, że jak czasami opowiadam, nawet mówiłam komuś, że jadę, że będę, ludzie ciągle pamiętają kowary jako stolice dywanów. Życzę sobie i wszystkim, żeby kowary znowu były takim miejscem, o którym w Polsce będzie się mówić. Żeby znów były sławne, nie tylko sławą swojej przeszłości, ale sławą swojej przyszłości wszystkim Państwu tego z całego serca życzę i sobie również też. Tym bardziej, że od dziś jestem członkiem honorowego komitetu. Za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. I przy okazji oczywiście niech, niech święta Barbara czuła nad wszystkimi, ale ponieważ już święta się zbliżają, więc też proszę przyjąć najlepsze życzenia miłych, spokojnych. No a 213 to mamy wszyscy bardzo dużo roboty do wykonania, choćby z powodu tej pięknej rocznicy. Dziękuję serdecznie. Jsme moc rádi, že můžeme s váma spolupracovat, moc za tu spolupráci děkuji. a taková drobná v sice problém s <laughs> alkoholem. na mnoho štěstí a příští rok